To 142 i przedostatni w tym roku podcast Radia 9 Lubin przed mikrofonem Darek, witam i zapraszam dziś w audycji będzie o telefonach komórkowych w Stanach Zjednoczonych i w Detroit ale to w relacji Łukasza Witkowskiego prosto z podcastu Polskie Detroit będzie rozmowa z klubowiczem klubu Piór Health and Fitness Mariuszem właśnie o klubie i o treningu sportowym będzie także zaproszenie do słuchania różnych podcastów nie zabraknie krótkiej chwili dobrej muzyki zapraszam do słuchania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 iTunes yes, yes, yes. where we go from here how about the web this is the tur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 Miasto Świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com Obiecałem jakiś czas temu słuchaczowi polskiego Detroit z Polski, że powiem kilka słów a propos e, telefonii komórkowej. E, tak jak mówię, telefony komórkowe. Ostatnio e, dostałem w pracy telefon. E, nawet nieważne jaki model, ale chodzi o sam serwis. Chodzi o to, że bardzo mi się podoba to, że od jakiegoś czasu tutaj w Ameryce dostarczyciele usług telefonii komórkowej wprowadzają bezlimitowe plany taryfowe, czyli mogę rozmawiać z każdym, każdy może do mnie dzwonić z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych przez cały miesiąc, nie mam żadnych ograniczeń, no i cena jest powiedzmy 120 dolarów za taką, taką miesięczną usługę. Wydawało mi się kiedyś to naprawdę konkurencyjne i naprawdę fajne, no bo rzeczywiście, jak już kiedyś mówiłem w moim podcaście, do niedawna we wszystkich sieciach komórkowych w Stanach za przychodzące rozmowy telefoniczne też się płaciło. A no, jeśli macie unlimited, czyli, czyli nielimitowany, nie, nie, nie, nielimitowany plan taryfowy, no to wtedy wiadomo, że, że już nic nie jest naliczane. No ale nadal te 120 dolarów, no to wydawało mi się może no, troszeczkę duże, dużo. Później oczywiście zaczęły się walki na ceny, czyli zesz, z, z, niektóre firmy zeszły do 80 dolarów, do, do, do, do 70 ale tak jak powiedziałem na początku, dostałem właśnie telefon z mojej firmy i okazało się, że mój plan taryfowy to jest 45 dolarów, przepraszam, 40 dolarów miesięcznie za darmo SMSy, za darmo przychodzące, za darmo wychodzące rozmowy telefoniczne i żadnych innych opłat, żadnego kontraktu. Także też ktoś tam w firmie będzie jeździł, co miesiąc będzie płacił za ten mój telefon, ale ja żadnego kontraktu, czy nawet ludzie z firmy nie podpisują. Telefon kosztował 29 dolarów, sam aparat. Pierwszy miesiąc 40 dolarów rachunek, także raptem za to, żeby móc mieć telefon bez kontraktu płaci się tylko około 70 czy 80 dolarów. Myślę, że naprawdę to jest dobry model biznesowy dla tych wszystkich, którzy nie chcą na dwa lata się związywać z jakąkolwiek kompanią komórkową. Druga rzecz, dobra, to jest też dobre rozwiązanie dla mieszkańców, biednych mieszkańców miasta Detroit, dlatego, że no niestety oni czasami nie mają pieniędzy na to, żeby zapłacić jakiś rachunek i no niestety jak się nie zapłaci na przykład w AT&T czy w sprincie rachunku przez miesiąc czy dwa telefon jest wyłączany, ale też co najgorsze w jakiś tam sposób to wydarzenie wpływa na historię kredytową a tutaj w tej firmie w Metro MetroPCS nie, nie ma takiego problemu, dlatego że jeśli się nie zapłaci za telefon po prostu telefon jest wyłączony i no cóż, tylko tyle Także naprawdę myślę, że to jest dobry model biznesowy dla tych ludzi, których raz stać, raz nie stać na to, żeby zapłacić za komórkę. Myślę, że w dużych miastach, gdzie jest dosyć dużo też i biednych ludzi, MetroPCS ma jak najbardziej rację bytu, no i rzeczywiście w Detroit moim zdaniem tutaj się sprawdza. No cóż, pojawia się też oczywiście pytanie, czy, czy, czy jak to wygląda z numerami telefonów, no bo rzeczywiście kiedy ja ten nowy numer dostałem z, razem z firmową komórką, przez kilka dni dzwoniono do mnie z ogłoszenia z Craigslist, czy nadal sprzedaje Mercedesa, no nigdy nie miałem Mercedesa i mam nadzieję, że e, może nie. Mam nadzieję, że będę miał kiedyś Mercedesa, ale no co ku mojemu zaskoczeniu, po prostu nadal ten numer gdzieś tam był i dużo ludzi dzwoniło. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, myślę, że to jest dobre, uczciwe dla tych, którzy są biedniejsi i których nie stać, żeby co miesiąc płacić za komórkę. Tylko u nas całość konferencji prasowej. Hachi Radio 7. Nie, chcę powiedzieć, że to panowy to, to, to autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś walkę tradecznie. Nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć mój jak starszych słuchacie słuchajcie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Siswestroker Rocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie!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 raz kolejny jesteśmy z wizytą w Klubie Piór na trzecim poziomie Kupru Mareny A tym razem moim gościem i moim rozmówcą jest Mariusz, witam Witam Mariusz, jesteś klubowiczem, powiedz od jak dawna w klubie? Od marca tego roku dokładnie A skąd się dowiedziałeś o Klubie Piór w Lubinie? Od znajomych, z ulotek, coś, coś tego w tym stylu A powiedz mi, bo ty trenowałeś yy, jakiś sport, jaki, jak długo? Bilka Ręczną, cztery lata ponad trenowałem jak oceniasz przygotowanie klubu, jak oceniasz przygotowanie trenerów, z czego w klubie korzystasz najczęściej, czy korzystałeś z treningów personalnych? Najczęściej korzystam z siłowni, z basenu, odnowa taka biologiczna, basen, właśnie najczęściej chodzę na siłownię, żeby stawy działały lepiej. Przygotowanie pod względem sprzętowym jest olbrzymie, jest bardzo dużo tego sprzętu, więcej niż miałem na treningach, jak trenowałem jeszcze ręczną. Co do trenerów, w pełni profesjonalnie podchodzą do tego ja Miałem dwa treningi personalne Podeszli indywidualnie podchodzą Do każdego, sprawdzają W internecie, jeżeli czegoś nie wiedzą Wypytują się o różne schorzenia Idealnie jest Jak powinno być Ty Uczestniczyłeś dotychczas w jakichś zajęciach grupowych Czy jeszcze nie? Jeszcze nie, czasowo nie mogę zgrać się Żeby przyjść na tai chi jogę Po prostu praca mi tak Koliduje z tymi godzinami tutaj powiedz, po tak długiej przerwie w treningu, czy warto było się zapisać do klubu, kontynuować dalej sport, czy nie? No oczywiście, że tak. No, po prostu no, już długo nie trenuję. Już 6 lat ponad nie trenuję tej ręcznej. Po prostu jak teraz zacząłem trenować, czuję się lepiej. Moje samopoczucie jest dużo lepsze. Czuję się zdrowszy. Więcej rzeczy mogę robić. Nie mam jakichś ograniczonych ruchów. Tak już po prostu trenowałem, przestałem trenować. Nie miałem tej ruchliwości, tego nie miałem kondycji, Jak gdzieś miałem przejść, to była dla mnie tragedia. Teraz to jest po prostu, mogę iść, końca tego nie ma. I oczywiście to wszystko w profesjonalnych warunkach w klubie Pił. No, dokładnie, no profesjonalizm tutaj jest przepotężny. No, nie spodziewałem się takiego profesjonalizmu ze strony trenerów, obsługi, konsultantów. Jak dla mnie najbardziej tutaj warto właśnie przyjść dla zdrowia. I oprócz tego jeszcze czynnik społeczny, bo spotykamy ludzi uśmiechniętych, yy, kochających sport i chcących cokolwiek zrobić, zająć się czymś innym niż tylko siedzeniem w domu przed telewizorem, czyli odrobiną sportu, prawda? No dokładnie, no, tu jest taka atmosfera, można by powiedzieć, familijna, rodzinna, że wchodzimy na tą siłownię, na bieżnię, każdy uśmiechnięty, my się uśmiechniemy do każdego, tam przywitamy, a mniej więcej no, każdy każdego zna, ale można poznać wielu wspaniałych ludzi. Można z nimi wypić pyszną kawę z firmowego ekspresu w kafejce, która mieści się tuż przy recepcji. Można też wypożyczyć film. A to jest właśnie najciekawsze z filmami. To mnie najbardziej zaskoczyło w klubie. Wypożyczenie filmu. No, czegoś takiego mi brakowało w ogóle w Lubinie, mimo że coś tam niby jest w Lubinie, ale tego mi brakowało, że jestem jakimś członkiem klubu, jakiejś społeczności i mam jakieś przywileje z tego, a tu są te przywileje, że właśnie jest ta kawa, filmy można wypożyczyć i ta biblioteka filmów jest dość spora. No. Mariusz, możemy tak naprawdę w klubie poćwiczyć, poznać ciekawych ludzi, porozmawiać z nimi przy dobrej kawie, na koniec wypożyczyć dobry film do domu, ale możemy też w domu i z każdego zakątka na świecie uczestniczyć w społeczności internetowej purelife.pl no dokładnie, to też jest ciekawe, można tam dużo dowiedzieć się na temat bynajmniej diety, jaką możemy sobie wyliczyć, są jakieś tam kalkulatory na tym portalu, wszystko, ciekawie to rozwiązane i nie tylko tam mogą być osoby, które są klubowiczami, mogą także się zarejestrować osoby inne i wtedy mogą się zainteresować klubem po prostu. Portal społecznościowy, który jest poniekąd elitarny. No dokładnie tak. To wszystko. Chyba warto zajrzeć na trzeci poziom Kupru Mareny, żeby poćwiczyć, spróbować tej dobrej kawy, obejrzeć dobry film i zrelaksować się najbardziej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. vocalist angie b and musician ryan lum for a behind the scenes look into an indie band on chilling, chilling with, with love, love spirals. spirals ever wonder how an indie band operates from writing and recording to releasing and promoting to live performance and song licensing and how the internet computers and modern technology play a growing role in all of this chilling with love spirals covers it all listen or better yet subscribe at lovespirals.com see you there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 Polskie Detroit. Martin Lechowicz, masa krytyczna, Maciek Skwara, podcast bez nazwy. Wszystkich nas łączy podcast.pl. W dzisiejszym podcaście to wszystko. Audycja o numerze 143 tuż po świętach przed nowym rokiem w klimacie świąteczno-noworocznym najprawdopodobniej Transaction podcast. Do usłyszenia. Cześć!